starą Bielawską i Jest. Masz. mam gąbkę Mam gąbkę, o, nie? Czyc, ale pojechałeś. Nie, no bo jest doskonała, bo tłumi, e, trzaski tłumi, trochę wiatr, chociaż też nie zawsze. Nagrywałem ostatnio z Jaszczem wywiad przed e, tym, przed Textil impeksem w Łodzi. To wiało ostroj. Są zakłócenia. Uzbroiłeś się profesjonalnie. Fajna, tylko, że niebieska jest. Tak mi do niczego nie pasuje. Może pomarańczowa jakby coś to by wiesz. mikrofon był z telewizji. Nie, no jak tak stałem, wiesz, z, na przykład na, na schodach z ludźmi i tam coś nagrywałem to ludzie przechodzili tak zerkali m, koleś z mikrofonem, nie? Jak grałem z Maćkiem Łazowskim wywiad to też było tak, że siedzieliśmy pod wytwórnią w Łodzi tam impreza ludzie przechodzili i patrzyli o, siedzi dwóch kolesi, nie? Jeden z mikrofonem nagrywa To jest sprawa. Było, nie było Dobry wieczór, jak dla nas Dzień dobry, jak dla Was, bo Pewnie jest piątkowy poranek, yy... kiedy tego słuchacie, albo jakikolwiek inny dzień. Dzień dobry wieczór, jak było w tym Good Morning Vietnam. Tak, dzień dobry, dobry wieczór. W końcu nie wiadomo, kiedy to pójdzie. To było w takim starym programie radiowym bardzo dawno temu. Zresztą w Afganistanie mogą tego słuchać o każdej porze dnia i nocy. Ale tam strefa nie jest chyba aż tak bardzo przesunięta. No, nie wiem, za trzy godziny? Nie wiem, możliwe, no siłą podcastu chodzi jest stref, to, że... Chodzi o porę dnia, kiedy oni sobie to odpalą. Że możesz... No, wiem, czy masz jakiegoś znajomego w tamtych rejonach, co by tego przesłuchał? No wiesz co, znałem tak z widzenia tego moja gościa. Moja. <laughs> Jednego z... Działał w tamtych rejonach. <laughs> Znałem tak z widzenia z jednostki w Worzyszu, jednego z gości pierwszych, co zginęli tam na tych misjach. No, tak. on na saperach służył. Nie tak, że go znałem, znałem, ale jak usłyszałem nazwisko i skąd, był w mojej jednostce, więc tak pewnie gdzieś tam, wiesz, raz czy drugi się otarliśmy na Warcie, Woli no, też mówię, Warty trzymali nie? z nami. Więc tak wydaje mi się, że nawet kojarzę faceta z twarzy. No ale abstrahując w Afganistanu zebrało nam się dzisiaj na wspominki, jak to kiedyś było, troszeczkę... Tak zainspirowane 55. odcinkiem było, a nie jest O tym co było Jarek tutaj Co było, a nie jest, nie pisze się w rejestr jest ze mną Jarek mm. Pozdrawiam Pozdrawiam Jarek, który stał się stałym takim Trudno powiedzieć, że regularnym, ale stałym już bywalcem tej audycji i może nadejdzie nawet taki moment, że prędzej czy później zrobię z niego podcastera. Coś tam mu się wynajdzie, co by go kręciło. Powie o tej jednej kasecie, co w kółko leci od kilku lat. Nie wie, no nie sądzę, no. żeby coś u mnie się znalazło takiego, co bym chciał o tym nagrać, podcast cały. A dlaczego? No, przecież tak jak od mosta do mosta pociągnąłeś sam bez weny, zmasakrowany po weselu bez problemu, no radziłeś sobie można, No <głos> ale tylko czasem <głos> nie no dobra, mieliśmy pociągnąć y, o tym co było kiedyś o tych miejscach, o tych rzeczach które robiliśmy ale których już nie ma co takiego robiliśmy na przykład, czego no, nie robimy to już się temat jeżdżenia na rowerach takich małych, dla dzieci z hamulcami w pedałach. Każdy z nas nie. miał chyba kiedyś coś takiego. Jeden, jeden miał hamulce w pedałach, które nie działały i musiał używać ręcznego. A ja miałem na przykład taki rower, że kręciły się cały czas pedały, jak zjeżdżałem. Z jak pokazujesz no, rękami, to słuchacze tego nie zobaczą. Musisz opisywać ja wokal. Yy. Siłą wyobraźni sobie to przedstawiam. Siła wyobraźni jest potężna, wszyscy dobrze wiemy. Oglądaliśmy film. A oglądaliśmy film, niekończąca się opowieść. Tam na sile wyobraźni opierało się absolutnie wszystko, ile ten film ma z 25 lat. Z 80 któregoś na pewno. No to może nie 20. No ale co, do 86, no to 25. No to by się zgadzało, że Jakby strzelił. W 86 to ja miałem 8 lat. No, to było. no, ale goście już opanowali wtedy podróże kosmiczne, co nam było dane dopiero koło dwudziestki. Starannie. No, Chińczycy dopiero niedawno opanowali podróże kosmiczne, nie wiem czy wiesz no, Jarku, ale... my już 11 lat temu. Chińczycy teraz... Chińczycy teraz budują swoją własną stację kosmiczną. Zupełnie niezależną... do ognia. Zupełnie niezależną od y, ISS. u Wynieśli w tym roku, jakoś niedawno, nie wiem czy nie, parę tygodni temu, pierwszy moduł na orbitę. Docelowo tam do 2002 roku ma być tych modułów w sumie 5 I ona ma krążyć. Dziękuję. Wyjebały na orbitę? Sami się wyjebali na orbitę A natomiast Wiesz, ciekawe jest to, że mogli się dogadać Z, z NASA i z ESO I z Japońcami I podłączyć się do is u Ale oni stwierdzili, że to jest Do tej Międzynarodowej Stacji Kosmicznej Która zastąpiła Mir Z nią też są pewne problemy, ona też nie jest do końca Kompletna, tam są kłótnie. No tak, kutnie. ale się z terenu Chin no, a skąd proszę Cię? Bo już Amerykanie darowali sobie program kosmiczny na razie. Znaczy, Amerykanie darowali sobie program wahadłowców, i teraz mówi no, ale się. No, w tej chwili nie mają żadnego statku kosmicznego, który przy użyciu rakiet mógłby. Nie, no, cały czas mają. Nie, nie, mają cały czas dwa wahadłowce jeszcze czynne. Tylko, że no, mówi się. Zrezygnowali z nich. A już definitywnie zamknęli się wydaje, że STS. Tak. No mówi się o tym, że... Że już nie są y, koszty ich utrzymania. Nie, nie, nie pokrywają korzyści. Korzyści, które z ich eksploatowania wynikają. I teraz mówi się bardzo głośno o tym, że na przełomie lat 70. i 80. Kiedy pro, m, projektowano... No, I inne cele mieli. Zimna wojna, wyścig no na Księżyc. A okazało się, że tak naprawdę w STS. Z kim mają rywalizować, nie z Chińczykami. Widać już im tak nie zależy, jak z, ze Związkiem Radzieckim. STS okazał się bardzo drogim programem, najdroższym z wtedy dostępnych, i wraca się do takich systemów, jakich używali Rosjanie, czyli rakieta wielokrotnego użytku, przynajmniej no segmenty, wynosząca pojedyncze statki, a Okazało się, że tak naprawdę użycie promów kosmicznych, jak wahadłowców. Tak, na Ziemię. No ruscy wodują. Lądują normalnie lądownikiem znaczy, atmosferycznym. Wodują, bo... lod, wodują bądź, bądź lądują na spadochronach. Amerykanie lądowały na lotnisku, tak? No właśnie, I, i a Rosjanie. w wodzie i wyciągałem ich, nie wiem, jakimś śmigłowcem później. Tak, Rosjanie przez całe lata tak latali w kosmos. No, ludzie radzili wtedy. To Amerykanie tam w latach 50. czy 60. na początku to też tak podobali. Szepard dokładnie, o ile sobie dobrze przypominam, to był pierwszy człowiek, który poleciał z Ameryki. Shepard, żebym uh -huh. nie skłamał, ale chyba on się Shepard nazywał. Po Gagarinie poleciał właśnie po krzywej balistycznej. Wychodził na rakiecie balistycznej. Czyli Potem no, na takiej normalnej, wynoszącej, czyli transportowej. Były w utrzymaniu. Okazało się teraz tak naprawdę, że wahadłowce jak na tamte warunki, to się teraz dopiero o tym mówi, były tak naprawdę najdroższym systemem. Oni go wdrożyli, bo on był wiesz, mocno lobbowany. Może dlatego, że wielokrotnego użytku i później były koszty związane z przystosowaniem tego wahadłowca do ponownego lotu. Właśnie problem polega na tym, że że właśnie koszty utrzymania wielorazowych statków okazały się dużo wyższe niż używanie jednorazowych rakiet. Nawet biorąc pod uwagę straty materiałowe i, i technologiczne, te wahadłowce poza tym są dosyć stare jednak. Tak się wydaje, no powiedzmy, Kalambia była stosunkowo nowoczesna. Z 70 lat. Endeavor też to był chyba ten najnowszy albo przedostatni, ale tak naprawdę przez cały czas, tak, kiedy trwał... Challenger się Challenger, Wybuch, tak? Challenger wybuchł, tak? Challenger wybuchł się w 80 -tym szóstym, siódmym to oni teraz mieli co, cztery? Widzisz, w a w ogóle... tamten był piąty, tak? nie, no sprawa wygląda tak, że wszystkich wahadłowców było pięć pięć? z tego co pamiętam ale w tej chwili no. Na... w ogóle wszystkich, przez cały mhm. program no to jeden było... eksplodował czyli dwa eksplodowały, bo, bo jeszcze była katastrofa kalambi parę lat temu ale Calambi, i Challengera? A no, Challenger, tak, no dwa były. Pod koniec lat 80. I Kalambia teraz w pierwszej dekadzie XXI wieku mm. powtórzyła jego los. Nie pamiętam dokładnie, no jak tak, to było było z tą katastrofą, ale to była dokładnie identyczna hmm. sytuacja, że stracili wahadłowiec w trakcie lotu. Jeden start. No. Więc, I to było tak, że oprócz tego był Endeavor i czwartego nie pamiętam, a piąty to był prototyp, który nie odbywał lotów kosmicznych. I tak naprawdę w ogóle z tych czterech y, takich y, w czynnej służbie tych rejsowych wahadłowców, jeden też był zaadoptowanym prototypem, który został Widzę, przystosowany masz do masz lotów. Dużą, dużą wiedzę w temacie. To nie jest kwestia dużej wiedzy tak naprawdę, tylko ja w, y, kiedyś jak miałem trochę więcej czasu i siedziałem dużo na Wikipedii, to poprawiałem literówki i błędy ortograficzne i gramatyczne właśnie w... Y, całej masie artykułów z grupy właśnie programu lotów kosmicznych na wahadłowcach, więc troszeczkę mhm. się dokształciłem, no bo siłą rzeczy czytasz, poprawiasz, mhm. więc jakaś tam wiedza zostaje. Mhm. Wiesz, no Rosjanie też opracowali program wachadłowców swoich własnych. U nich było akurat tak, że oni opracowali trzy. Jeden to był taki model tylko, który nigdy nie latał. Jeden, który był faktycznie przystosowany Do gotowych kursów To był Burjan, który Z tego co pamiętam, ostatecznie nigdy Nie poleciał w e, żadne konkretne Loty kosmiczne I zdaje się, że spłonął razem z hangarem Gdzieś w jakimś w Kazachstanie Czy co to tam teraz jest Cholera wie co tam W no, jest no gdzie teraz jest Bajkonur Do cholery W Kazachstanie w Kazachstanie, spłonął tam i był jeszcze jeden podobno prototyp, który był gotowy do lotów ponadatmosferycznych, który nie został ukończony, on był tam chyba w trzech czwartych ukończony, został rozebrany ostatecznie. Pticzka bodajże się nazywał. Mhm. Ale mogę mylić, bo była też jeszcze mistyfikacja popularna w sieci na temat jednego z tych wahadłowców. Okazało się, że on Wszechścia. w ogóle nigdy nie istniał. No coś powiedzmy, to była bardzo duża mistyfikacja. Seksmisja. A dość tych ciuciu babek. Seksmisja była doskonałym filmem i trzeba przyznać, że jak na tamte lata, również pod względem scenograficznym była zrobiona naprawdę perfekcyjnie. Do tej pory z przyjemnością ogląda się to wszystko i to tchnie troszeczkę takim starociem. No siłą rzeczy wiesz. Ale wychodząców to mnie uwidzisz. Wiesz tam, w ogóle nie uwidzisz Ale, pro, ale program takich no Wyjścia z podziemi był, nie? Owszem, Zaki jak najbardziej nie, Nieznanych zakątków I słynna scena, Znajmniej kiedy dwóch, Dla Maxa i dla y, Tego, dla Alberta. Alberta No i słynna scena, kiedy y, Wychodzą i któryś z nich Wpada na ścianę, powtórzona mm. potem W y, Truman Show no, Ja pamiętam, mm -hmm. jak byłem na Truman Show w kinie I on wbił się... A co myślisz, że oni oglądali seksmisję? Wiesz co, mogli Sią, wpaść na łączy? identyczny pomysł, a mogli oglądać różne trudne wchodzi, wchodzi po schodach i nagle bum. Bo... Nie no, ale scena kiedy on nagle, wiesz, dziobem wbił się w ścianę i wybił dziurę to w no. tym momencie ktoś z tej nie krzyknął o seksmisja No No Wyglądało to absolutnie Taki identycznie świat. Wszystko no. się kręci wokół kilku rzeczy wiesz, to nie jest trudno wpaść na identyczny pomysł bo to jak w tym starym doświadczeniu ze szczurami nie wiem czy pamiętasz jak bierzesz labirynt mhm. w Moskwie puszczasz szczura do tego labiryntu i szczur przechodzi go tam na przykład w minutę mija powiedzmy tydzień identyczny labirynt podstawiasz zupełnie innemu szczurowi w Londynie i jakie dziwo, szczur robi go w 50 sekund mhm. tak jakby już trochę miał go rozkminionego ale zupełnie inny szczur. No. Ten sam labirynt, ale w sensie taki sam. Natomiast jakiś czas później w Nowym Jorku puszczasz jeszcze trzeciego szczura przez ten labirynt i on go robi w 40 sekund. No już ci mówię jak skąd, bo to bardzo proste jest. Mózg to jest tak naprawdę nadajnik fal radiowych. No bo cały ten elektrolit i to wszystko inne, tam płyną prądy, one wytwarzają fale elektromagnetyczne. Fale elektromagnetyczne unoszą się w atmosferze, krążą w polu grawitacyjnym. I co, że jeden drugiego niby odbiera? Tak. Dokładnie w ten sposób I co, skoro I mózg tak samo z ludźmi stanie, działa? Oczywiście. Jeżeli mózg jest w stanie nadawać fale, to jest też w stanie je odebrać. Być no ja może nie w jest sposób jak świadomy. Zapalę latarkę, to i tak nie będzie jej słychać. <laughs> mózg nie jest tego świadomy, ty nie jesteś świadomy, ale wiesz. Ale co ja mogę wyłapać z drugiej półki? Możesz wyłapać tak, czyjś pomysł. Na przykład y, to było tak jak z teorią ewolucji Darwina. Dwóch ludzi jednocześnie ją opracowało. Pracowali w tym samym czasie i doszli do identycznych wniosków jednocześnie. Tylko Darwin jako pierwszy ogłosił tą teorię. Uh -huh. I dlatego teraz mówi się, że to Darwin stworzył teorię ewolucji. Natomiast tak naprawdę... A nie ten drugi gość. No właśnie, nikt go nawet nie pamięta, bo on gdzieś tam jest zapisany, że też to opracował, doszedł do tego. Oni doszli do tej teorii jednocześnie być może właśnie na tej zasadzie nieświadomie zupełnie dzieląc się tym pomysłem. Ile razy jest tak, że no ja ze swojej branży znam, że odbywa się spotkanie kreatywne. Teraz właśnie się parę dni temu skończyło nasze ogólne firmowe spotkanie kreatywne w Cannes i ludzie przyjeżdżają z pomysłami okazuje się, że ludzie na przykład z Włoch ludzie z Francji ludzie z Polski przyjeżdżają z identycznym pomysłem jest jakaś tam skończona powiedzmy pula tego co można zrobić w ramach programów do telewizji takich rozrywkowych, wiedzowych <śmiech> czy jakichś innych no, kosmicznych to akurat nie, nie produkujemy ale być może też nie wiadomo do czego nas y, kryzys przymusi, i okazuje się, że ludzie przywożą ten sam pomysł. No Nie kradli od siebie przecież, no. nie konsultowali się w później... żaden sposób, ale wpadają na te same rozwiązania. I później tych biednych Chińczyków z oceanu trzeba będzie wyciągać. Co, ty stary. Staną <laughs> jeden drugiemu na głowie i utworzą pomost. Tak jak w tym dowcipie było. Jak to. Chińczycy jeszcze lotniskowcami nie dysponują. Skąd wiesz? Nie? No tak z ogólnej wiedzy Ale mają helikoptery No ale muszą wtedy z lądu lecieć nie, no Był taki dalek. dowcip kiedyś Jak Kiedy idzie Amerykanin po księżycu To potęga pod tym względem, nie? To była potęga, teraz tak naprawdę trudno powiedzieć co z tego jest jeszcze na chodzie Nie no dużo A skąd wiesz? No. Interesuje się? No wierzę ci na słowo, ale na przykład powiedziałbyś, że przez cały program STS latały cztery promy kosmiczne tylko. No promy, ale chodzi mi o lotniskowce. No lotniskowców jest, jest więcej. Oczywiście, że to inna bajka, ale tak naprawdę trudno powiedzieć ile jest sprawnych w czynnej 12. No to 12 tego, co to nie jest orientuję. poszałamiająca liczba, jak ale... na tak duży kraj i na tak duże zapotrzebowanie. No, ale Polska nie ma na przykład żadnego. I gdzie go umieścimy na, kurwa, wodach przybrzeżnych Bornholmu? W tym momencie mogą znaleźć się w każdym miejscu na ziemi w przeciągu, nie wiem, 48 godzin. 48 godzin statkiem? No, no, trochę jest. No, ale to muszą być rozmieszczone. To nie tak, że z Nowego no są, Jorku no. wypłynie ci lotniskowiec i za chwilę będzie w kapsztacie. No rozmieszczone. Jest parę w Zatoce Perskiej, jest na Morzu Śródziemnym. Są rozmieszczone, tak. Jest na Oceanie Spokojnym. Na dobrze, oceanie a jak dostarczysz ludzi sprzęt na lotniskowiec w Zatoce Perskiej? Znaczy no one już tam Z bazy są. w Ramstein? One już tam są. No dobrze, a gdyby należało go uzupełnić? Ale z Rammstein, no to trochę... Nie, No, no bliżej z Rammstein, przepraszam, niż z Kapsztadu. No dajmy na to, jest wojna i na przykład połowę obsady szlak ci trafił, bo to się tak na wojnie zdarza. Amerykanie akurat no dobra, doskonale no, wiedzą. nie, przewidują, się, nie tak. przewidują wojny, no bo... To po jaką cholerę trzymają lotniskowce w zatoce Północnej? Ale generalnie na lotniskowcu jest te, nie wiem, 2000 załogi, tak? Bo tam naprawdę dużo jest. Potrzebny, no i dopóki nie zatopią tego lotniskowca, to tam nikt nie zginie. Musieli, A wiesz, że wystarczy... pierdolnąć w niego, żeby ileś tam osób zginęło, tak? A wiesz, że to wystarczy jeden pilot w myśliwcu ostro zdeterminowany, żeby położyć taki statek. Tak naprawdę wystarczy... Nie, no myślę, że nie. Oni mają taką obronę, że ciężko, no bo mają wcześniej okręty, które mają broń przeciwlotniczą, mają samoloty, Czyli zanim ten desperat się dostanie do lotniskowca, to naprawdę kawał drogi jest. No dobrze, a pamiętasz jak było w Pearl Harbor? Zniszczyli im trzy no, czwarte inna... samolotów na ziemi, zanim zdążyły wystartować. Co inna? No ale to inne czasy, inna technologia. Nie było rakiet, nie było samolotów, w, nie wiem, dalekiego zasięgu. Jasne. Nie było, no nie było nawet artylerii takiej szybkostrzelnej. Która... A myślisz, że kamikaze latają teraz na samolotach z II wojny światowej? Która napierdala, wiesz, 100 pocisków na minutę, nie? No, z tego co pamiętam, to... Wiesz, teraz są takie... Yy, taka... 100 pocisków na minutę to jest bardzo słaby wynik. No, jest bardzo słaby, bo dziwne. Chciałbym powiedzieć, że działa wielkokalibrowego to jest dużo, natomiast jeśli chodzi o karabin to... <grym> No dobra, 60, 60 tysięcy nie, na to, minutę. To to Maksim miał, zdaje się, takie osiągi. 60 tysięcy na minutę, ale chodzi mi o to, że teraz y, takie działo przeciwlotnicze jest w stanie zestrzelić rakietę, a nie samolot. Jasne. No. Nie kwestionuję czyli, tego. Czyli jest w stanie zestrzelić na przykład, czas. czas reakcji jest dosyć dobry, nie? A jest w stanie zestrzelić 100 rakiet? Bo widzisz, problem polega na nie tym, że jeżeli. to myślę, że nie. No. Że jeżeli zestrzelą 3, 99 4. rakiet. któraś zawsze to, dojdzie do celu, dokładnie, tak? Dokładnie, to jest i tak za mało. To jest tak jak w wiecznej Wolnie Haldemana. Oni tam mieli taki test, wybudowali. Ale, ale kto ci wystrzeli 100 rakiet na raz? Ktoś zawsze, odpowiednio zdeterminowany? Zawsze, zawsze samolot ma tam, nie wiem, no może wystrzelić jednorazowo ile? 6, 8? No patrzę, a 10 wraca, lat nie. temu. Taki silny kraj, kurwa, tyle wojska, taka obrona antyrakietowa, w ogóle lasery na orbicie i długości samolotami pasażerskimi, wbiło no i im się dali, kurwa dali. w największe miasto kraju. No i jeszcze później, cicho pęknie. I jeszcze w Pentagon. Jest w, w najbardziej, który, który w najbardziej tam... strzeżony, chroniony obiekt. W w kraju. Czwarty jeszcze później położyli gdzieś tam po drodze, nie? Pasażerowie. To jest też kwestia oczywiście podejścia, bo gdyby to na przykład działo się w Izraelu, to gdyby ktokolwiek zauważył, że Zawsze samolot pasażerski zszedł z kursu, to by go zestrzelili. Zawsze Palestyńczycy by byli winni. Oczywiście. Inni, Żydzi by go zestrzelili, pozbierali rannych, przeprosili, potem okazałoby się, że to byli terroryści, nie, więc ale działali tam pod, pod w względ... dobrej wierze. Pod względem działań takich wojennych, to tu było mistrzostwo świata, nie? jak oni to zrobili. No, weź no to jest typowa wojna partyzancka, miejska. Nikt, nikt się nie spodziewał, nie? Prawie jak hiszpańska inkwizycja ich no. też się nikt nie spodziewał. Wyskoczyli jak Filip z konopi. Otóż to, no i w ten sposób od rowerów z hamulcami w pedałach przyszliśmy do wojskowości. Zawiłe są... Szurkowski, cudowne dziecko dwóch pedałów. Z czasów wyścigu pokoju jeszcze. To tak jak ostatnio na tym w Gosirze był festiwal improv, sporty teatralne, to co kiedyś no, w, pamiętam, widziałem plakaty, ale akurat yy, pojechałem do łodzi na festiwal. Dobry uba był i sobota i niedziela, i właśnie był taki jeden sketch, że udawali, że jadą tandemem, nie? No i co, jedziesz za, za gościem. I Jeszcze dziwnie się czujesz, bo pedałujesz, nie? No. Nie, nie masz władzy nad tym rowerem. No, ale na tym polega tandem, że to jest tak trochę jak dwójka ze sternikiem, nie? Jeden kieruje, a reszta nadrabia, czy tandem, no, czy nawet zawsze, wręcz więcej. dwójka ze sternikiem masz trzy osoby, tak naprawdę. Bo dwójka wysłuje i jeden na megafon, nie? No hmm. tak Raz, raz Ale metoda działania jest podobna Jeden steruje całym systemem to Zawsze znaczy, najfajniejsze jest to, że jest sterni Sternik jest zawsze taki Drobny postury Najmniejszy Tak, no, jak żeby jogger. nie było ciężko Joker kurwa, joker w wyścigach kątnych, nie? <gry> joker w wyścigach wiesz, żeby jak najmniej ważył żeby koń był jak najszybszy czyli tak samo tutaj działa, żeby on jak najmniej ważył ale też umykała... za mało nie może bo wtedy gościa dociążą dołożą mu ołowiane płytki do siodła, bo musi mieć jakąś minimalną wagę no tak, ale w przypadku łódki to chyba nie a nie wiem jak to jest, wiem, że w wyścigach jak jockey waży za mało, to gościa dociążają no bo są jakieś wymogi żeby wszyscy mieli równe szanse nie, no to tak trochę chyba jak z, z wagami w boksie, nie? Że, że musisz mieć no, jakąś tam minimalną wagę, żeby wejść do jakiegoś zakresu. No. I wiadomo, że tam jest pewna rozpiętość. No to tak jak... No to myślę, że tak jak... Kliczko tego skońmi... naszego mistrza złożył w A tamka? Jak z końmi jest, że ten, że nie wiem, tam pełnej krwi arabskiej i jednoroczne, tam trzyletnie, jakieś takie są podziały, no to pewnie z tym... GKM też jest coś podobnego są jakieś tak pewnie jak, kategorie kurwa, wagowe w skokach narciarskich, że musi spełniać wymagania nie? tak, tak, nie może być za ciężki ale też nie może być hmm. za lekki zresztą podejrzewam, że tam jest też kwestia jakiegoś takiego optymalnego wyważenia bo jakby był za lekki to nie uzyska odpowiedniego, odpowiedniego ciągu odpowiedniego pędu, że tak to nazwę Bomba w górę. No możliwe, nie wiem. Wiesz? No na logikę tak. No, na logikę no. Nie ale wiem, co? nigdy nie skakałem tak. Ale jeżeli dżokiej ma jakieś obciążenie, no to koń ma ciężej, tak? No tak. A co, i przez to idzie szybciej? Nie idzie szybciej. Nie, no koń nie idzie Zbania. szybciej, ale na przykład taki skoczek w momencie, kiedy ma jakąś prędkość przy wybiciu, to się przekłada na No to on, to ma, masę. on ma lepiej. No, tam jest jakaś pewnie progowa wartość, bo to się pewnie jakoś wylicza. Nie wiem, trochę, ja co, nigdy ci... nie byłem bystry z matematyki. Cięższy nie. obiekt trochę szybciej pójdzie, nie? Masz większy pęd, bo przy tej no. samej prędkości, jeżeli masz większą masę, to masz większy moment pędu. I no to pa. do jakiegoś tam momentu, to chyba po jakiejś paraboli się liczy funkcja. Jak... Przekłada ci się na, yy, w momencie, na odległość, w którą momencie... uzyskasz. No tak, jak w momencie, jak spierdolisz skok, to lecisz na bóle, jak oni to określają, nie? a jeżeli ci się uda moment wybicia to lecisz i lecisz bo jesteś cięższy i przez to no możesz tak, polecieć dalej, w związku z tym ten rozpręd jest inaczej wykorzystany a z jockeyem no nie wiem, to też mo, nie może być tak, że któryś jest tam musimy, mega lekki w związku z tym miałby fory musimy miał klfory, się nie? Na, w weekend na wyścigi konne na Służewcu i wtedy zaobserwujemy a podobno mają zamknąć wyścigi na Służewcu tak, tak. gdzieś czytałem, tak Czemu? nie wiem poważnie? Znaczy, tam, mogę coś no... kłamać, ale tak mi się wydawało, że czy sprywatyzować, mega, czy coś. Mega kasę mają na zakładach. No więc zdaje się, że to tak nie jest wszystko takie proste, jak nam się wydaje. Nie wiem, ale te wyścigi konne tam się odbywały bardzo od dużo. zawsze. Nie wiem, pewnie w latach 70. -tych to zaczęli. A nie wiem, czy to nie było tak, że dużo lepiej, wiesz? Czyli nawet za komuny tam mieli niezły biznes na tym. No, tam to głównie się wtedy kręciło ostro. Wiesz, do buka idziesz, no. zakładasz i zupełnie inna rozmowa, inne stawki, ale też inne warunki. Jak coś nie wiem, pójdzie jak, nie, tak, to no, to do widzenia. Jakby zamknęli, to dziwne. No w, przecież w piłkarskim pokerze jest taka scena. Nie wiem, to o paniach chyba grał gościa, no, który no, obstawił ostro. I na tym, na no, czarni po Wiśle, czy coś takiego był ten klub? Nie, nie, ale chodzi mi, tam właśnie jest taka scena, że... To niby Legia grała, że... Tak. No tak, ale oni byli na zwykłym stadionie. Tak, tak, Piłkarski. ale nie mówię teraz o, o piłkarskich, ale tam była taka scena, że któryś z nich właśnie obstawiał na wyścigach, mhm. no i wszystko fajnie, fajnie, i nagle koń złamał nogę i zastrzelili konia na ja, torze, to i gość to? rwie włosy z głowy i ktoś mówi, to idź tu ci w ja mówię, jakie idź? Ja u Bukmachera obstawiłem, on nie oddaje, jego to nie obchodzi, cała kasa poszła w pizdu. Mhm i sorry, no bonus <zysk> <zysk> tam, nie, to czekaj, to był ten klub Czarni Powiśle, się chyba nazywał to nie no, niby i, imitował Legię no, Warszawa no to minili, oczywiście, kurwa, że tak na, na koszulce a wiesz, żeby mm, no, w filmie kluby nie nie wiem, nie miały się jakoś do rzeczywistości to Legię Warszawa naz, Warszawa nazwali Czarni Powiśle, nie? tak ja, ja i sprzedali tam mecz z jakimś kurwa nie wiem klubem teraz wiesz Legia Warszawa Pepsi Arena kurde A... no dobra no ale no stadion jest w sumie nie no i stadion jest tego, najlepszy z tego wszystkiego to bo to drużyna która na nim oczywiście. gra też jakoś nie jest za szczególna tak jak marszałek Piłsudski kiedyś powiedział nie że tak <laughs> naród jest dobry, tylko ludzie chujowi to na takiej zasadzie wiesz? naród wspaniały, tylko no. ludzie chuja. a inna klub. wersja mówi, że ludzie kurwy klub jest dobry, tylko kibice chujowi ale to nie jest kwestia kibiców klub wcale nie jest dobry, proszę cię jak oni grają nie, no dostają spierdol od jakichś czy... drugoligowych klubów to się nazywa La Genua. Nie no, tak jak to Martin Lechowicz śpiewał, czy widziałeś kiedyś polską grę? Piłkarzom ledwo się chodzić chce, a co dopiero biegać? Dzicha Tlegia. <laughs> <laughs> Ale nie, to no z tym tu pojechali, nie? Ale nie, Ale Ja w ogóle tak nie do końca, ja osobiście nie do końca ogarniam mm, zajawkę na to, że patrzysz na 11 dorosłych facetów w krótkich spodenkach, co ganiają szmatek kurwa po trawniku. Nie, nie, nie, nie powiedział, rozumiem. Powiedział Kaziu Górski, piłka jest, jedna, bramki są dwie. Nie, piłka jest ogrogło, tak? A bramki są dwie. No, no ale wiesz, no jednak ludzie się podniecają tym, nie? Właśnie tego nie rozumiem, polski sport narodowy Zobaczy, Ale No w sumie polski tak Ale, jesteśmy, no ale co osiągnęliśmy jesteśmy, jesteśmy jedni z najgorszych Ale stary, 100 lat za murzynami Jeszcze no tak. jakby nie było u nas murzynów to w ogóle nasze, nic byśmy na, nigdy nie osiągnęli Nasze, nasze sukcesy To lata 70-80 Gdzie piłka nożna Ostatni raz zupełnie... jak coś wygraliśmy Zupełnie była na innym poziomie. Nie? Ale od tamtej pory to jest klasyczny motyw. Mistrzostwa świata w czymś tam, nie wiem, świata czy czegoś. Jedziemy w, w pierwszym meczu w wpierdol, w drugim meczu przegrywamy, i w trzecim. W trzecim w nie, albo, albo w trzecim ratujemy honor, nie wiadomo zupełnie po co. Dokładnie tego samego dnia jakiś minister zdejmuje selekcjonera kadry narodowej, zostaje tak mianowany. W drugim chyba, że wygraliśmy z Koreą, później Remis z Portugalią i. No, nie, nie przegraliśmy oczywiście. z Koreą remis z Portugalią i zwycięstwo, kurwa, ze Stanami I to było takie, tak. Tak, zupełnie nie wiadomo po co, nie? Wygraliśmy, ale i tak nie mieliśmy szans na awans. No oczywiście, że tak. Był nawet taki dowcip, że e, pewien znany producent napędów optycznych będzie reklamował się właśnie drużyną. Miało być hasło z nami, przegrasz, przegrasz wszystko ekspresowo. No i co? Był znany, słynny selekcjoner. Jak on się nazywał? Już go nie ma. Engel? Engel, Jerzy Engel. Przepraszam, no to nie zapomniałem, bo nie fascynuj się piłką. Potem był ten Ben Hacker. Ja? był jeszcze. Jeszcze Boniek po drodze chyba tam coś maczał palce. Tak. Ben Hacker, Ben Hackera nie ma. Tu Leo faj, Waj. Leo Waj w ogóle super, jesteśmy w mistrzostwach. O przejebaliśmy, przejebaliśmy pierwszy wszystko. mecz. Przejewaliśmy drugi, Leo nie ma już dowiedział się z mediów, że go zwolnili no, teraz już jest po w... wszystkim, już tam Smuda. mistrzostwa no i co, no, no i dobrze, weźmiemy udział w Euro 2012 bo jesteśmy gospodarzem to sobie rozegramy Smuda. jeden mecz więcej Smuda ma problem z wymową ale on nie ma dobrze mówić. On musi... Ale co on jest, kurwa, dobrze... Polakiem czy jest a... Niemcem? Kogo to obchodzi? A Ben Hacker, kim był? Polakiem? Holendrem. No ale on przynajmniej wiadomo było, że jest Holendrem. No a Smuda przynajmniej nazwisko ma jakieś takie bardziej rodzime, nie? Łatwiejsze do wymówienia. Smutne. A kogoś obchodziło? Kim było? Lisadebe, zanim został Polakiem? Grał? Grał. Fajnie było? Fajnie. Czarnecki na niego wołali, pamiętam. To było z 10 lat temu? Z tego, co z surferów. Tak. Czarnecki. że Cię, to wiesz, to w ogóle nie ma o czym mówić. Naprawdę to tak mam wrażenie, że w tym kraju nic się nie może udać. Ale co? Nic, Jarku, nic. Bierzecie sobie pierwszego, lepszego akwizytora i robicie sobie z niego bożka? <głos> <głos> A co on jest, kurwa, jakiś guru? <głos> A właśnie... I tutaj wracamy do rozważań, które prowadziliśmy przed włączeniem mikrofonu, czyli... Takie, że yy, nocne Polaków rozmowy. Że tu się po prostu trudno żyje. Ciężko się żyje. To człowiek... Czegoś e, nie dotkniesz, to same machlojki i kombinacje. Człowiek ciężko pracuje. Chciałbym, zarabia... Chciałbym kiedyś obejrzeć naprawdę dobry futbol w wykonaniu naszej reprezentacji, jakiegoś klubu w Wisła czy Legia. No, co, Ale e... to jest chyba niewykonalne. No. Mam taką propozycję. Reaktywował się RKS Mirków po no, raz trzeci. No, tam to mam, mam znajomego, który siepie bramki na prawo i lewo. Bramkarz chyba ostatnio obchodził urodzinę. Ale ostatnio dostali w pierdol w Pucharze Polski. Tam, nie wiem, trzecia runda na... Yy, no, na tym no na, dobrze, a, no ale stary, Laurechelice ograli, na, na, z, z Kreobory czekaj, ograli czekaj, trzecia runda na, na kurwa okręgowym poziomie, nie? tam, bo są te okręgowe no, mówimy o Lidze Polskiej, Okręgowej tak, Mazowieckiej, kurwa, przegrali 1-7 no dobra, no ale to każdemu się może zdarzyć. A tak to wiesz, może, a to tym włoili trzy, a ty tym włoili dwa. Ja pamiętam w podstawówce... ale z Laurą nie grają, bo RKS Mirków jest w B-klasie, a Laura jest chyba w okręgówce. To nie mogą mm, ze sobą grać. Ale Laury są dwie w Chylicach, są dwa składy. drugi skład jest, no, tam. może no być właśnie. w B-klasie. No właśnie, bo są, bo są dwa składy. No. no to wiem, że komuś ostatnio włoili. Mamy takiego człowieka to na forum no, Konstancji. najlepsze jest to, że... Że w drugim składzie mogą grać ci sami, co grają w pierwszym, nie? No tak, bo to tylko formalnie no. wiadomo. Nie, mamy takie człowieka na Forum Konstancińskim, który regularnie wrzuca wyniki meczy. Ja to uh -huh. tak, no nie fascynuje się, ale tak się przyglądam generalnie. Bo ja siłą rzeczy z racji tego, że jestem tam administratorem, to muszę czytać wszystko. No to no... momentami, Coś zwłaszcza jak. Zostaje w głowie, tak? No zostaje. Wyniki... Zwłaszcza jak są fragmenty o polityce, to jest to męczące dla mnie bardzo. W każdym razie, no. Mamy tu lokalny zespół Ja nawet tam wymieniałem z ich Jakimś takim liderem Maile Pytał się czy nie bylibyśmy zainteresowani Gdzieś tam trochę A to skrobnąć jakąś notatkę o nich Może ja zaproponowałem Że jak będę miał chwilę to się ruszę Nagram migawkę Tak jakoś się nie mogę zebrać do tego Bo oni zawsze jakoś tak mają te spotkania Wtedy kiedy jestem w robocie niestety Wracając do tego co porzuciliśmy Zdawno migawki nie było bardzo dawno, wiesz, że i... wału. Tak, no mam materiał do mostu, wiesz co, jak y, tylko zostanie skończony, nawet przed otwarciem, to chcę jeszcze dokręcić te ostatnie sekwencje i mam złożony materiał stary most, rozbiórka i po kolei etapy budowy, więc coś takiego pójdzie prawdopodobnie. A rozmawialiśmy o tym, że Jest tu most. się ciężko żyje, człowiek pracuje, gdzieś tam stara się Troszkę się może męczy, szarpie, uczciwie to wszystko robić, a jest mu ciężko. Ale z drugiej strony to jest taki etos a, taki bardzo polacki. Nie uciekliśmy, zostaliśmy. Radzimy sobie tutaj, dajemy sobie tutaj radę. Nie mamy lepiej. Nie mamy łatwiej. Być może nie musieliśmy zaczynać od zera, chociaż ja osobiście uważam, że zaczynaliśmy od zera tak jak wszyscy gdziekolwiek. Od zera do Rewera. Bez, Taki znany powiedzenia. F... Ja go nie znam. <głos> <głos> może w twoich kręgach jest znany. <głos> ja osobiście tej wersji akurat zupełnie nie znałem. <głos> no no, ale no, może, zawsze możesz z Rayvera zamienić na zmywak, nie? Zmywak mnie nie interesuje. Za stary jestem już, żeby wracać do takiej pracy. Ja już przerobiłem no wszystko, już wiesz. Jesteś... Zaczynałem od sprzedawania świec na bazarze, na Grapie. Potem pracowałem Teraz w budowach. zbliża się 1 listopada. Można znicze sprzedawać. Ech. To, Proszę do, cię. to dopiero jest hardcore, nie? Stary, to tam podejrzewam, że ta ostra mafia jest w tym biznesie. Bo to nie wierzę, żeby to ktoś... Stoisz, kurwa, tego... 5 dni przed cmentarzem. A i tak kradniesz kwiatki i z grobów, nie? żeby sprzedać następnego dnia. No wiesz, trzeba minimalizować koszty, nie? No. Ja masz, pamiętam. Masz zysk dwa razy na tym samym. Ja tak. pamiętam, że za gnoja to jeździliśmy na przykład po mm, jakichś takich większych, znacznych świętach i wybieraliśmy resztki zniczy, takie już powyrzucane. Topiliśmy potem nad ogniskiem w garnku. Tą parafinę całą, ten łój czy tam, co tam to było. No ale to odzyskiwanie odpadów jest. Nie? Odpadów oczywiście i potem się ze sznurówek robiło knoty i robiliśmy znicze. Tymi zniczami paliliśmy na przykład... Ale paliłeś już to po, po wszystkich świętych. Nie, no wiadomo, że nie ściągaliśmy z grobów, no bo to nie, nie te klimaty. Ale tymi zniczami paliło się właśnie w tartlesach, o których opowiadałem w odcinku było, a nie jest tam nie było światła, no bo skąd mhm. Włas też trzeba było za sobą zakryć, żeby generalnie nie zwracać uwagi, więc robiliśmy se sami znicze pochodnie z podartego na pasy prześcieradła umoczonego w parafinie jak trzeba było komuś się wydaje, że co myśmy po ciemku eksplorowali ten kanał, co z rurami biegasz prawie pod warsztat kaszany, absolutnie nie, szło się normalnie z taką pochodnią czy ze zniczem, czy z czymś było pięknie ale masz rację a teraz byś miał latarkę Wtedy też mieliśmy latarki, ale wiesz, samodzielnie zrobiony z znicz. To było coś. Jak się ma 12 lat, to człowiek wtedy inaczej no patrzył maniakę, na coś, co, w, co sam z, zrobił. Z olimpijskim byś Trochę. Albo wiesz, zrobić pięć takich yy, pochodni i se pobiegać w nocy po łące z pochodniami. Super sprawa. Dużo fajniejsza niż wspólne granie na przykład w Counter Strike'a po sieci. Znaczy no, Zawsze jest świeże powietrze planer. No nie wiem, wtedy nie mieliśmy Counter strajka, wtedy w ogóle. Nie, fajnie, jak się ten kiedyś Nie i, mieliśmy grania po sieci. Działki podpalało tutaj te inkowskie. No, dla tych, co podpalali, może było był fajnie. A pamiętasz, tutaj między torami a dział działką był taki staw, nie? Tak, o nim też tutaj mówiłem. Przy... I kurwa, teraz go nie ma, nie, nie wiem czemu, bysek. ale. Znaczy, ty został zasypany generalnie. Pamiętam, że tam się biegało. I roz, jakaś taka, nie wiem trawa, kurwa, nie wiem to takie nie... badyle, co wysychały, badyle, takie to ostre nie, to nie było, kurwa, żyto, czy coś takiego ale to była taka wysoka trawa, nie? Wyschnięta pamiętam, że to się podpalało i, kurwa, biegłeś, biegłeś, spierdalałeś tam przed kimś i nagle kładłeś się w krzaki i wiesz, byłeś happy w ogóle, że leżysz w jakichś, kurwa, krzakach, nie? No wiesz, dzieciaki a kto, teraz... A ktoś cię, miałeś wrażenie, że ktoś cię goni, nie? I próbował cię złapać, bo ty podpalałeś, a ktoś chciał zgasić, nie? I to była taka zabawa dziwna. Dzieciaki no, teraz robią to, to samo, tylko że ganiają się w wirtualnej dżungli albo w wirtualnym mieście, które tak naprawdę nie istnieje i gdzieś tam no po No dobra, sieci. my to robiliśmy w realu, tak? Mieliśmy staw, który zawsze woda mogła to zgasić, a mogłeś spalić te całe działki. A i tak nie człowiek, za, nikt nie zauważył. jak nie? był mały, to nie myślał o takich rzeczach, bo też gdzieś tam, no, ale było gdzieś tam troszkę dyscypliny w nas, że na przykład zbliżało ale, się do płotu, to przydeptać. Ale, ale, paliło się po no, drugiej tak, stronie tak, drogi, bo wiadomo, droga betonowa, to ale, ogień nie najlepsze przejdzie. Ale lepsze później było to, że zawsze jak się coś paliło na działkach, to za chwilę straż pożarna na wszelki wypadek podjeżdżali Włączali, czyli się okazywało, że ktoś z tej straży Ktoś tam zawsze obserwował, pilnował, ktoś za wiedział zanęcił ogień i za chwilę ruszali, nie? Za każdy wyjazd mają kasę A ci ochotniczy też? No, oni mają za każdy wyjazd, nie to, że są w pracy i mają za każdym razem Nie no, Taką bo nie mają tak, pensji, wiadomo za, za każdą akcję mają no to stały czyli powracający ktoś, motyw strażaka, który ktoś podpala. Szed, no, ktoś szedł z Hamburga, podpalił łąki i za chwilę byli. A kurwa, równie dobrze mogli na te łąki nie przyjeżdżać. Bo, bo nic, i po co? Bo się nic nie działo, ale oni musieli przyjechać, żeby... Pff. No jak się wiesz, wypaliła trawa i chwasty na nasypie kolejowym, no. to tak naprawdę nic nie robiło. No, podkłady się przecież nie zajmą kreozolem czy czymś tam pokrytym. No tak, pokrytym. Czyli oni sobie wyjechali, wiesz wypełnili formularz, że byli na akcji, a tak naprawdę nie mieli co gasić. To tak Ale była okazja akcję zrobić, zawsze coś się działo. Rozwinąć węża. To tak to wyglądało tak. na tych, na działkach chinkowskich. Tak, Gaszenie to prawda. Pożarw. Tych działek teraz nie ma, stoi tam teraz wielki blok. Czteropiętrowy apart apartament. Z jednej strony jedna z najbardziej ruchliwych ulic w mieście, z drugiej strony nieczynna trakcja kolejowa, z trzeciej Generalnie... strony Wał przeciwpowodziowy, Mieszkancy, który jest trasą do nocnego. Mieszkańcy są strasznie zdziwieni, bo, wiesz, w billboardach i w tym, co się dowiadywali wcześniej, miała być spokojna, cicha okolica, wiesz. A nie jest? Z strony rzeka, dookoła drzewa, a tu nagle się okazuje, że, kurwa, jest przejazd kolejowy i pociąg jeździ i, jak? No ale proszę Cię, ten pociąg po ich przejeździe nie jeździ tylko kawałek ale, dalej i on jeździ dwa razy na dobę. Ale są zdziwieni nagle, że mieszkają przy ruchliwej drodze i przy przejeździe kolejowym. Ale tylko ci na rogu mają od ruchliwej drogi, reszta nie. Ty tylko dla dlaczego kupując mieszkanie w miejscu w Konstancinie oddalonym na przykład od swojego miejsca zamieszkania o 300 km, bo ty jesteś z Mazur albo z Bieszczad czy tam z Bieszczadów nie wiem jak się odmienia i ty wierzysz w to, co jest w billboardzie, tak? W jakimś... Wiem, na jakiejś reklamie, w jakimś przewodniku, czy tam... Nie wiem. No, a nie przyjedziesz, nie sprawdzisz tego w realu, nie? Bo mieszkasz 300 km dalej, to jest cała no tak, wyprawa. Ale nagle się, nagle się wprowadzasz i nie wiesz, że mieszkasz przy głównej drodze, nie wiesz, że jest teren zalewowy tak naprawdę i nie wiesz, że jest przejazd kolejowy. Bo Jesteś czy... kurwa wielce zdziwiony, zdziwiony, że masz hałas o 23 Bo cię deweloper przewalił po prostu w chuje, zapłaciłeś 11 tysięcy W szczytowym momencie tyle za metr chodziło Ja cię kręcę Teraz chyba zeszło tam pewnie do 6, nie? bo takie są ceny. Ale był, był moment, że chyba 11 czy 12 6, za metr kosztowało. 6 to i tak jest cały czas dosyć dużo. No tak, ale był moment, że 11 czy 12 kosztowały mieszkania. Przynajmniej te na górze, te większe, nie? Tam po 110 metrów czy coś takiego. No ale kurwa, no to ff, jakie to pieniądze, nie? I nagle się dowiadujesz, że mieszkasz nie w tej okolicy, w której sobie wymarzyłeś. <laughs> kurwa, no to musiało boleć. <laughs> no, I jeszcze nie masz parkingu podziemnego. <laughs> no a jak ma być parking podziemny, przepraszam, <laughs> na terenie, który jest 10 metrów od rzeki? No Jarek, proszę cię. I człowieku, masz basen... A wyjdziesz z basenu, idziesz kawałek na zewnątrz i masz kurwa jezioro <grym> za blokiem Sorry, ale... No to. teraz no, zalewowy Na no Empire po drugiej stronie takie jest, przecież tam oni jeszcze mają gorszy pierdol, Bo z jednej strony rzeka, a z drugiej kanał Więc tam pamiętam jak stawiali to osiedle, położyli potrójny drenaż A tam co wiosnę na trawniku no. 10 centymetrów wody, no wybacz Nie mają fajnie no, to jest rzecz dyskusyjna, czy mają fajnie. Tylko zależy, widzisz co kto lubi. No. Co to? Gdzie? Tak patrzę, czy mam jeszcze piwo, ale chyba już nie mam. A to ty dzisiaj jakoś szybko. No, cztery. O, stary. To ja drugie kończę. No. Nie, ja dzisiaj tak. Nie mam już więcej. A jeszcze, co mi się przydało? Normalnie bym się z Tobą podzielił, ale już nie mam czym. Na już nie kupię, bo jest 22.40. A to już wątpię. Ja na stacji. No to idąc do domu zawsze, zawsze jeszcze na walę możesz tak <coughs> potem to, zrobić. Ostatnio tak właśnie cztery wypiłem, jeszcze miałem jedno w kieszeni. To już nie byłem za dobry w chacie. Tym bardziej, że jutro rano trzeba wstać. Jak to mu Muniek Staszczyk? Głowy do góry, karki w dół, bo jutro rano trzeba wstać. Będzie to samo, nie? Polska Ludowa. Co ty? Jutro jest piątek? No dla nas jest jutro piątek, bo dla słuchaczy to nie wiem co jutro jest. rano, nie? Jaki odcinek z rano? Rano idzie odcinek z dyktafonem wśród zwierząt, trzeci A, z serii. Z festiwalu Włodzi. Bardzo uważam dobry, bo tam mnóstwo ludzi mówi mnóstwo ciekawych rzeczy. Są jakieś dwa, dwa pójdą z kolei, tak? Później Black Hole, w kolejności. No Black, no Black Hole miał pójść, jakbyśmy go najpierw nagrali, to wtedy. Nie, no, któregoś dnia się wiesz. stykniemy i nagramy. No i zawsze jest jeszcze motyw, że ten pójdzie, nie? W międzyczasie. Konstancińskie odcinki też mają jakieś tam swoje wzięcie, chociaż ten jest troszkę przerośnięty ponad miarę, a nie Śpiętno wiem, czy będzie linismo, chciało mi się wszystkich go. O wszystkim, nie? O rowerach, o promach kosmicznych, o lotniskowcach i o kurwa w, w tych na Manhattanie wieżach, nie? I o polskiej piłce narznej, co jest takim samym kosmosem no, dla wszystkim mnie. Z kim gadaliśmy. Więc może to jest taki dobry moment, żeby ten odcinek, który już i tak rozrósł się ponad miarę. Nie wiem, czy ma 40 czy 50 minut, może trzeba go zamknąć na dzisiaj i e, zakończyć mhm. jego nagrywanie. Brutalnie możemy zakończyć, ale chyba. Masz jakiś pomysł na to, żeby zakończyć mniej brutalnie? Nie, jedynie co to możemy się ruszyć stąd i iść w kierunku domu, ale. albo na przykład po piąte piwo, ale. Chyba nie damy rady. W takim razie żegnamy Państwa Dobranoc. z lasu na Królewskiej Górze. Dobranoc albo miłego dnia. Zależy kiedy tego słuchają. I tam zaczyna się kręciła.